Jest sobota, 22 marca 2025 roku. Słuchacie właśnie 543 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami mój gość, polski rzemieślnik, wytwarzający piękne pozytywki, Michał Dżegrakowicz, witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich. Oraz ja, jego kolega z Niemiec, znany czasem jako Kirsier, a dzisiaj jako Szymas, Szymon Cieśliński. Witam serdecznie. Dziś zabierzemy Was w krótką podróż do piekła i z powrotem. Zapraszamy na rozmowę o noweli Powrót z piekła Clive'a Barkera. Wspólnie zastanowimy się m.in. czy ten utwór przetrwał próbę czasu, czy słusznie stał się kultowym klasykiem i czy po latach nadal robi wrażenie. Ale po kolei. W 535 nawiedzonym podcaście omawialiśmy też w takim duecie komiks Łukasza Godlewskiego, Czarne Serce. Komiks, który nam się bardzo podobał i który mocno nawiązywał właśnie do powrotu z piekła Clive'a Barkera. I to przez tamto nagranie uznałem, że fajnie by było wziąć się za tego Barkera troszkę ostrzej w necro. I proces ten zaczynamy dzisiaj omówieniem tej oryginalnej nowelki. Podkreślam to, to nie koniec, tak, Balkera Na tym się nie skończy. Przypomnijmy, że The Hellbound Heart została wydana w trzecim tomie antologii Night Visions, nocne wizje w 1986 roku. Rok później ukazał się pisany i reżyserowany przez balkera film Hellraiser, oparty na tej noweli. A w 1988 roku ukazał się także audiobook z Barkerem jako lektorem, zaś w 1991 roku wydawnictwo Harper Paperbacks wydało nowelkę jako już autonomiczną publikację. W Polsce nie musieliśmy na nią długo czekać, bo powrót z piekła ukazał się już rok później. Książkę wydał Rebis w 1992, zaś w 2016 Storyside przygotowało audiobooka dla aplikacji Storytel. Niestety Książka papierowa nie doczekała się do dziś wznowienia, a w drugim obiegu kosztuje aktualnie ponad 100 zł i ta cena myślę, że może wynikać z tego, że Tezeusz prawdopodobnie wykupił egzemplarze z drugiego obiegu i teraz spekuluje cenami, w końcu w swoich social media tam się też właściciel chwalił takimi monopolistycznymi praktykami. No w każdym razie za normalną sumę pieniędzy raczej powrotu z piekła nie dostaniecie. Ale jeżeli nie chcecie napychać z monopoliście, no to możecie zakupić nowelkę w oryginale. Na rynku aktualnie, tak sprawdzałem to jeszcze dzisiaj, dostępne jest wydanie książkowe z 2007 roku, anglojęzyczne która zawiera dwie nowele. Powrót z piekła oraz e, wówczas premierową, wówczas, czyli w 2007 roku, premierową, no też nowelkę, tekst e, Pan B odszedł czy też zaginął, Mr. B Gone jest to historia demona uwięzionego w książce, a przy okazji też wojny, nieba i piekła o wynalazek druku, tak można myśleć, powiedzieć. I to wydanie dwóch tekstów kosztuje około 60 zł i możecie je spokojnie do Polski sprowadzić. Tyle tytułem wstępu, ale zanim o treści to jeszcze zaznaczę, że Jerry, ty w 2015 roku i to prawie dosłownie 10 lat temu, tak. prawie dokładnie 10 lat, bo też w marku, Dokładnie dwukrotnie publikowałeś na temat powrotu z piekła w cyklu Złota era horroru na Karpę Noctem oraz prawie że równolegle na blogu Jerry's Tales. No, na Karpę Noctem pisałeś właśnie o nowelce, a u siebie porównywałeś film i nowelkę. tak? Tam zwracałeś uwagę na różnice w ekranizacji adaptacji. No i oba teksty oczywiście są cały czas dostępne w sieci, czyli teraz wracasz po dekadzie do tego tekstu, prawda? Tak, wracam po dekadzie. To była... Kolejna już moja lektura, bo bodajże to już chyba trzecia w moim życiu, jeżeli chodzi o, o ten konkretny tekst Barkera. Bo do Hellraiser'a no w sumie wracam okresowo regularnie, tylko jeżeli chodzi o różne media i różne wariacje tej historii. Mhm. Mm no dobra, no to przejdźmy do fabuły. Głównym bohaterem noweli jest oczywiście Frank Cotton, straszny egocentryk, zawadiaka i hedonista, który pragnie osiągnąć najwyższą rozkosz. W tym celu na pierwsze domu swojej babki korzysta z legendarnego artefaktu kostki Le Marchande, która to kostka przywołuje z piekła teologów obrządku blizny, znanych także jako cenobici, a ci spełniają życzenie Franka, jednak okazuje się, że demoniczne istoty trochę inaczej rozumieją pojęcie rozkoszy niż ludzie. Frank trafia do piekła, ale jego cząstka zostaje w domu, do którego jakiś czas później wprowadza się jego brat Rory z żoną Julią. I myślę, że tyle wystarczy. No i Jerry, mówisz, że to już przynajmniej trzecia lektura, jak ci się powraca do tej fabuły? Tak? Czy mimo tego, że znasz tę historię, bo ona jest dosyć prosta ogólnie, mm -hmm, tak. no to czy dalej lektura sprawia ci frajdę? Tak, niezmiennie uważam, że ten tekst daje mnóstwo radochy, mnóstwo frajdy i on między innymi myślę, że też przez tę prostotę, a raczej miks Prostej historii, no bo to jest naprawdę opowieść rozpisana na w zasadzie czwórkę bohaterów z ciekawą podbudową tego świata, do którego nie mamy do końca wglądu, co wydaje mi się, że powoduje, że w trakcie lektury mamy dodatkową frajdę, bo możemy sobie trochę snuć teorię i chłonąć też ten świat i się zastanawiać jak to wszystko dokładnie wygląda. No a poza tym dzięki takiej plastyczności języka Barkera, tym jak on barwnie potrafi opisywać szczególnie te aspekty związane z horrorem cielesnym, no to uważam, że otwarcie tego opowiadania to jest w ogóle jedno z moich absolutnie ulubionych momentów w literackiej grozie. Reszta, to nie jest tak, że temu nie dorównuje, ale tam jest po prostu fantastyczny motyw, kiedy to, to co właśnie już powiedziałaś dochodzi do ułożenia przez Franka Kotona kostki i tam mamy bardzo barwny opis tego, co się dzieje, jak każdą cząstką swojego ciała nagle Frank jest uwrażliwiony i po prostu słyszy wszystko, odczuwa wszystko i ta fala go zalewa, doprowadzając go w zasadzie do obłędu i i na skraj y, y, y, wytrzymałości, y, po czym tam następuje takie zdanie y, fantastyczne, obudziłeś się, czyli możemy teraz zaczynać i to jest po prostu coś, co tak mnie zawsze bawi, że mam po prostu banana na ustach, y, ilekroć sobie przypominam ten fragment, bo, bo to tak pięknie pokazuje właśnie, jak... Y, jak niepojęte jest to, co właśnie kapłani Frankowi będą, czy sprawią, o, już na jego życzenie, no tak jak mówisz, trochę inaczej pojmując to, o co mu chodzi. I to jest naprawdę super patent, bo właśnie nie mamy pokazane, wiesz, do końca literalnie tego, co się z Frankiem, nie wiem, w piekle dzieje, ale właśnie to jedno zdanie po, tym, po tej całej fali, która go zalała, no jest wysoce stymulujące dla wyobraźni. Ja też je sobie wynotowałem w notatkach, bo też zrobiło na mnie wrażenie. Dobra, ale już poruszyłeś tak naprawdę kilka wątków. Skupmy się rzeczywiście może na tym horrorze i trochę na tym otwarciu. Ono działa, ale powiem ci, że może nie byłem zawiedziony, ale myślałem, że tego panku będzie trochę więcej. Ja mam wrażenie, że po prostu teraz mamy rok 2025, kino grozy tak podkręciło poprzeczkę, uh -huh. że ten horror cielesny u Barkera, chociaż on jest obecny, on jest mocny, no to na mnie osobiście nie robi aż tak wielkiego wrażenia. On jest całkowicie w porządku. Ta scena pojawienia się w ogóle czterech naszych teologów, jeszcze zanim spełnią życzenie Franka, ona też jest widowiskowa w gruncie rzeczy. Tak, Czytamy bardzo. o tym, właśnie o kaleczeniu ich ciał. Tak? Czytamy, że mają zniekształcone rysy, że przez skrawki ciała, przez kości przechodzą łańcuchy, że ktoś tam ma gwoździe w twarzy, ktoś inny ma pęcherze na oczach. I tutaj bardzo istotne jest to, że te ciała nie są po prostu okaleczone w przeszłości. tak? Na zasadzie, że my widzimy efekt okaleczenia z kiedyś tam. Tylko te rany są wciąż odświeżane, nie? Ruch powoduje ból, egzystencja powoduje ból, i to jest genialny koncept, tak? Właśnie od strony mhm, horroru tak. cielesnego, czy w ogóle horroru, no to taka wiecznie otwarta rana, no to to jest coś upiornego, niesamowitego, ale po prostu mam wrażenie, że. Wizualność kina, nie to, że żyjemy w epoce po sednes, po terryfajerach i tak dalej. Um, troszkę sprawiła, że to nie rusza aż tak bardzo jak wtedy. Nie? Wtedy może mm -hmm. nie było takiej konkurencji, ale nadal jak gdyby konceptualnie to bardzo doceniam. Strasznie mi się to podobało. I właśnie pozostając jeszcze na mąż przy cenobitach tutaj, aż zabawnie w tym kontekście wypada fragment o tym, że zacytuję, Odzież miejscami poprzyszywana do skóry zasłaniała intymne części jego ciała. Nie? To jest opis tam jednego z I to jest tutaj ważne dla tekstu, bo to są istoty demoniczne. Tak? One nie mają... Płci, to nie jest istotne, my ich mamy nie przeporządkowywać do tych kategorii ziemskich, mhm. ale powiem Ci, że w pierwszej chwili aż sobie pomyślałem, okej, okay, czyli otwarta rana, nie metal wbity w mięsień czy w kość są spoko, ale już członka ewentualnego trzeba by zakryć. nie? Ja wiem, że to nie jest do końca cenzura, ale trochę wywróciłem oczami przy tym fragmencie. Znaczy, ja bardziej to odbierałem, właśnie z perspektywy pewnej androgeniczności tych postaci, bo, mhm. bo barker temu poświęca miejsca nawet wprost opisując jedną z postaci jako kompletnie niemożliwą do zidentyfikowania mm -hmm. ze względu na płeć i jak jesteśmy przy Cenobitach to jest tak, że na mnie ten opis robi wrażenie natomiast ja myślę, że tu są dwa aspekty po pierwsze na pewno jest tak jak mówisz że to nie będzie robiło aż takiego, czy nie będzie miało takiego efektu szoku dla czytelnika no bo się, ona oglądaliśmy już kina dużo bardzo podkręconego ale też to co jest ważne i to co może być zaskoczeniem dla wielu, cenobitów w powrocie z piekła wcale nie ma tak dużo, oni się pojawiają w tej scenie otwartej no i później pojawiają się także w, w zasadzie już pod koniec całego opowiadania, ale, ale tak jeżeli bardziej przelotem, nie, to tak, nawet tak, nie zwracam tak. na nich jakoś mocno uwagi. Mhm. Tak, i to jest jakby też ważny aspekt, wydaje mi się, no bo jednak marka Henrizer firmowa. No ona myślę, że trochę spowodowała, że przynajmniej część czytelników może oczekiwać, że właśnie nasi kapłani będą cały czas obecni. Natomiast to, co mi się bardzo podoba i co wydaje mi się jest ważnym elementem i co mimo wszystko na mnie dodatkowo działa cały czas niezmiennie i mnie to absolutnie fascynuje to to, że tak jak tutaj wspominasz, jest to słownictwo, kapłani, teologowie i ten aspekt obrządek blizny, tak, transgresyjny na styku właśnie tej cielesności i jakiejś quasi-religijności, takiej filozofii właśnie związanej z tym cierpieniem, z bólem i z ekstazą potencjalną, którą to może wywoływać, to jest coś, co no myślę, że to może robić wrażenie cały czas, no bo to umówmy się to nadal, tak jak wiesz, skala okrucieństwa, że się tak wyrażę, no ona się bardzo mocno przesunęła, tak ja mam wrażenie, że ten styk nie wiem, przemocy z erotyką, on nadal jest bardzo mocno stabilizowany, że to nie jest tak, że my nie mamy tego rodzaju kina, nie? No, cały czas się pojawiają jakieś brutalne rape and revenge albo jakieś inne tego rodzaju kino, które też przesuwa bardzo mocno granice. Ale one no, ale... dotykają tego od innej strony jednak. nie? Ale dokładnie, ale dotykają tego od innej strony i myślę, że to łączenie Erosa i Thanatosa to jest jednak coś, co w dzisiejszych czasach nadal jest właśnie pewnym, pewnym tabu i to może być czymś bardziej paradoksalnie szokującym, mam wrażenie, niż ten horror cielesny. Mhm. Dobra, padło słowo filozofię. Ja go trochę nie lubię w kontekście powrotu z piekła, bo ja mam wrażenie, że... No Barker tutaj nie wygłasza żadnej filozofii, nie daje żadnej filozofii dojść do słowa, a bardziej jakieś takie pojedyncze właśnie koncepty, idee stara się tam jakoś uh -huh. lekko e, zarysować. I właśnie tym głównym konceptem jest rozkosz jako ból, czy ból jako rozkosz. I ja wspomniałem, że mamy tych naszych kapłanów z wiecznie otwartymi i ciągle podrażnianymi ranami. No i dla mnie, już mówienie o tym, nie sprawia, że trochę tam gdzieś spinam mięśnie, moja wyobraźnia czuciowa dochodzi do głosu i gdzieś tam odczuwam dyskomfort. Tutaj to jest przedstawione też jako rozgraniczenie między tym ludzkim a demonicznym pojmowaniem rozkoszy i to mi się strasznie podoba. tak? Człowiek spragniony z mocnych wrażeń, właśnie jak najsilniejszej stymulacji psychicznej i fizycznej. Frank jest człowiekiem, który wiele już w życiu przeżył, doświadczył na własnej skórze i zrobił innym, jeżeli chodzi też o jakieś no, pewnie niefajne zachowania. Przekroczył wiele granic, pewnie przetestował wiele narkotyków i tak dalej No i chce pójść o krok dalej, ale tak naprawdę on cały czas jest człowiekiem i on rozpatruje to w kategoriach ludzkich, więc to, to nie jest tak, że on chce tych krańcowych doświadczeń, on chce po prostu pójść trochę dalej, nie? Tak, mm -hmm, no tak. Tak, co jest typowe dla człowieka, no to jest takie do bólu ludzkie. A demony, które czynią dosłownie, tak jak wspomniałeś, te jego zakończenia nerwowe, czy zmysły nad wrażliwymi, no to one tutaj przesuwają tę granicę sporo do przodu. I opis tej sytuacji, on jest genialny. Tak, tak jak rewelacja. Właśnie sam, sami kapłani, ok, spoko, ale no szczęki na podłodze nie mam, tak, gdy tutaj się okazuje, my czytamy, że nagle zwykłe mrugnięcie e, okiem, tak? ruch powieki drażni nerwy i wywołuje ból, gdy okazuje się, że w ogóle wszystkie bodźce e, zmysłowe drażnią i niepokoją, tak, gdy czytamy, że Frank czuje i słyszy drgania własnych jelit, tak, odczuwa podniecenie, ale to nie jest przyjemna erekcja, tylko bolesna, i potem właśnie pojawia się to zdanie. Ja też się tutaj sobie zapisałem. Ach, więc wreszcie skończyłeś śnić. To dobrze. Teraz możemy zaczynać. Tak. No to, to, to naprawdę zawala po prostu z nóg. Nie? Sprawia, że się w tym momencie masz szczękę na podłogę i sobie myślisz, okej, okay, no, no nie chciałbym być na miejscu naszego bohatera. Właśnie ten koncept demonicznej rozkoszy, która jest tą taką nad wrażliwością, nie? Taką ekstremalną wrażliwością. To jest fascynujące i to, to, to jest też takie clever, bym powiedział, nie? Takie sprytne, mądre, no bo rzeczywiście no, mówimy o silnych bodźcach, nie? Gdy mówimy o rozkoszy, mhm. o przyjemności, nie? Że chcemy silnego bodźca, a co jest silniejszym bodźcem niż właśnie taka nadwrażliwość i taki, no, no ból wynikający z tego, no bo co innego może wynikać? Tak, a przy tym... Y Jestem w stanie zrozumieć to, co ty mówisz i pewnie się nawet zgodzę z tym, że tutaj o filozofii trudno mówić, no bo tu nie ma właśnie za dużej dawki informacji, ale wydaje mi się, że to jest też bardzo zmyślne ze strony Barkera, że on nie próbuje nam wyjaśniać tego świata, on tu daje tylko sugestie, tak jak na przykład w dalszej części opowiadania mamy też wgląd do piekła i, i mamy fragment poświęcony istotom, które doznają tutaj uciechy ze strony naszych kapłanów i to też jest super, nie, bo to są takie tylko małe fragmenty, które wiesz, pozwalają nam zajrzeć za kurtynę i to naprawdę działa szalenie stymulująco, jak my sobie możemy po prostu dopowiadać na różne sposoby, co się dzieje, a z drugiej strony nie mamy jakiejś próby wyjaśnienia tego wszystkiego i to jest Myślę, że bardzo świadome... To można zignorować, nie? To może być niedopowiedzenie, które można pominiemy, albo właśnie tak. zaczniemy się zastanawiać. Mhm. Tak, i to jest bardzo sprytne ze strony Barkera, bo wydaje mi się, że gdyby on spróbował się pokusić o jakieś, nie wiem, wyjaśnienie całej tej sytuacji, to myślę, że siła oddziaływania tej, tego opowiadania byłaby zdecydowanie mniejsza. Mhm. A siła jest spora też przez to, kim są bohaterowie? Frank, tak jak już zauważyłem, on jest skrajnym egocentrykiem i hedonistą i jest moim zdaniem bardzo też znowu sprytnie skonstruowany. Typ nie tylko otwiera bramę do piekieł dla własnej przyjemności, ale i potem nie waha się, gdy te okaleczone istoty pytają go, czy na pewno chce, by spełniło jego życzenie i to jest podwójnie sprytne, podwójnie zabawne i podwójnie świadczy o głupocie tego bohatera. To mi się strasznie podoba, że Frank, który jest tak, takim tak, cwaniakiem, tak. zawadiaką, co to nie ja, tak naprawdę jest, no za przeproszeniem, idiotą. On nie tylko nie traktuje tych wszystkich okaleczeń jako, no, ewidentnej czerwonej flagi, ale i totalnie nie rozumie, że on nie jest panem sytuacji, tak, że istoty wcale nie spełniają jego y, życzeń, jak jakaś złota rybka z ba bajki, tylko, że one się bawią jego kosztem, no bo widzą tak, że facet jak gdyby na własne życzenie chce, żeby sprowadzili na niego to cierpienie i y, strasznie mi się to podobało. On potem Gotów jest poświęcić kochankę czy brata dla własnej korzyści. No Jest takim właśnie bardzo negatywnym bohaterem. On przy tym manipuluje otoczeniem, zakłada maski, kłamie, ale ja cały czas nie miałem uczucia, że jest sprytny czy szczwany, czy coś takiego, bo on do końca jest takim krótkowzrocznym kanciarzem, który po prostu nie ma żadnych zahamowań moralnych. Jego jedyna mhm. przewaga nad otoczeniem wynika z tego, że facet jest socjopatą. Jest totalnie nieetyczny, niemoralny, dlatego nie ma naturalnych dla zwykłych ludzi ograniczeń i to jest cała jego przewaga, tak? Nic więcej i w tym kontekście to zdanie też nie e, możemy zaczynać jako podkreślenie tego, że <gryny> nikt tu nie spełnia jego życzeń, tylko dostaje pstryczka w nos, tylko no właśnie łańcuchem, który przebije mu kości, e, jest świetne. To tak, ale to jest w ogóle ciekawa postać, bo to nie jest nie wiem, Kasus, jednego z tych bohaterów, takich bardziej współczesnych, gdzie to jest taki trochę fascynujący typ Złola. tylko tak jak mówisz, to jest w zasadzie postać dosyć żałosna, mm -hmm. gdzie no kluczem jest właśnie ta jego niemoralność, którą najlepiej widać na przykład w tym, że mamy tę przebitkę, jak to uwiódł i zgwałcił Julię w, w, tuż przed ślubem w zasadzie ze swoim, jej ślubem z, z jego Własnym bratem i on tam przecież nawet to rozkminia, że dla niego to było takie nic, nie, że on y, czuł, że ma nad nią władzę, ma nad nią y, kontrolę, bo, bo ona jest po prostu nią absolutnie zafascynowana, a dla niego to była po prostu jakaś tam przygodna znajomość i, i to też nadaje bardzo ciekawy rys tej postaci. Ale jeszcze nie? tutaj. To jest pociągnięte dalej, bo tam pada coś takiego, że on w sumie nawet nie jest nią zainteresowany, nie? że tak, jego kręcą tak, tak, tak, w dokładnie. ogóle inne kobiety, że on to zrobi tylko dlatego, że mógł. nie, Właśnie to jest takie tak niemoralne, że aż nieludzkie. Mhm. Tak, ale mówię, ale to jest fascynujący rys, bo tu Barker nie próbuje zrobić z niego jakiejś interesującej postaci, jakiejś wiesz, takiej fascynującej, nie? bo to, to mam wrażenie, że to przez te ostatnie lata to mhm. poszliśmy często w tym kierunku, że mamy tych złoli, którzy są jacyś, nie wiem, charyzmatyczni, pociągający, nie wiem, mają jakąś zadrę. No w ogóle, czyli nie, które kreuje tak, morderców tak. na nie wiadomo jak ciekawe postacie. Mhm. Tak, albo, albo nie wiem, nawet te, te, taka figura no, I can fix him, nie? Po prostu. To, o, mhm. Frank się w nic, w nic z tych rzeczy nie wpisuje, nie? On, on jest po prostu absolutnie niemoralny, egocentryczny, skupiony na sobie i przez to jest też moim zdaniem bardzo interesującą postacią. Mhm. Ale też reszta bohaterów jest ciekawa, bo cały ten świat jest dosyć nieprzyjemny i brudny. Julia i Rory, gdy ich poznajemy, no to no po prostu młode małżeństwo, nie wprowadzają się do tego odziedziczonego domu. Tak spodziewałem się, nie, no to jest horror, Więc ja się spodziewałem szczęśliwej rodziny, w życie której wtargnie to zło i ją zniszczy. A tutaj się okazuje, że oni w sumie to się tak średnio kochają. Nie wiemy w ogóle, dlaczego Julia zgodziła się na ten ślub, bo mąż jej nie pociąga. Ona go w sumie nawet nie lubi, nie szanuje. Ona nie lubi też ich wspólnych znajomych. Przed ślubem właśnie doszło do tej nieprzyjemnej sytuacji z Frankiem, ale ona jak gdyby wydaje się być z tego powodu zadowolona. tak Potem fantazjuje o Franku. Okazuje się, że podobnie jak Frank, ona też nie ma żadnych zahamowań moralnych tak naprawdę. Jest równie też krótkowzroczna, bo gdy wplątuje się w całą tę intrygę, to ona też skupia się na tym, że ona pragnie spełnić jakieś swoje zachcianki, tu i teraz. nie Jest tak jak Frank kapryś trochę, chce tej rozkoszy za moment i ona też nie rozumie konsekwencji swoich czynów. Mnie to strasznie zaskoczyło, że te dwie postacie wydały mi się prowadzone podobnie do siebie. Mam wrażenie, że one przechodzą podobną drogę. Obie przekraczają granice, łamią tabu, by osiągnąć osobistą przyjemność. Tak jak Frank manipuluje Julią, tak ona manipuluje mężczyznami których przeznacza na pokarm dla Franka i, i oboje kończą, no tak jak kończą tak, oboje zostali ukarani za krótkowzroczność i głupoty przy czym tu mam wrażenie, że ta droga jest o tyle inna, że Frank w zasadzie się nie zmienia Mhm. On dostaje podwójnie karę w zasadzie w trakcie trwania tej opowieści, ale no właśnie przez to, jaką on jest postacią, to można odnieść wrażenie, że on po prostu będzie próbował kolejnej ucieczki i skończy pewnie kolejny raz jako przystawka dla naszych kapłanów. Natomiast Julia, tak jak mówisz, ona jest postacią, która trochę się rzuca w wir tutaj całej sytuacji z Frankiem trochę na zasadzie, nie wiem, może pewnego znudzenia, szukania jakiejś podniety, ekscytacji. Ale Frank tak samo, nie? W tej Schylance po prostu w którymś momencie poczuł znudzenie i dlatego podążał za kostką. Tak, tak, tak, tak. Natomiast u Juli to jest o tyle inne, że ja mam wrażenie, że ona po prostu kończy jako postać złamana, w tym sensie, mhm. że o ile Frank no, jest po prostu cały czas sobą, właśnie tym takim niemoralnym, kompletnie amoralnym w zasadzie jakimś socjopatom, o tyle Julia płaci o tyle wyższą cenę, no, że ona na, na, w ramach jakby tych tej potrzeby swojej właśnie tej, tej przygody, ekscytacji jakiegoś wiesz, przeżycia czegoś innego, czegoś odświeżającego, no, ona Kompletnie się rozmija z tym, co dostaje. No i, i mówię, i kończy pokonana, złamana, przegrana. Mm -hmm. No, rzeczywiście, no ten Finał finał losu w każdej postaci jest kapkę inny, ale nadal mam wrażenie, że Barker celowo też nam wprowadził taką postać, żeby nie wyszło na to, że znowu facet jest tutaj z potworem. Nie Żeby też to tak zrobić niezależnie od płci, trochę nam pokazać, że każdy ma w sobie czasami jakieś takie demony, chce przekraczać granice i że każdy kto przekroczy za wiele tych granic, no to musi zostać ukarany. To jest w ogóle taki genialny moment, w którymś momencie, gdy pijany Rory, mąż, próbuje wyczuć, dlaczego żona Julia jest smutna, nie? I tam snuje takie przemyślenia, znaczy ja się teraz śmieję, nie? No bo one są totalnie nieadekwatne do sytuacji. On się zastanawia, czy może żona chce mu wyznać swoje grzechy, nie, pewnie coś odwaliła, zawaliła, może go zdradza, może coś tam, więc ona mu teraz wyzna te grzechy, a on dobrodusznie nie okaże swoje wielkie serce, jaki to nie jest wspaniały i będzie mógł jej wybaczyć. No ale Julia w tym momencie myśli o czymś zupełnie innym, zupełnie inne rzeczy zaprzątają jej umysł, i to jest trochę zabawne przez absurd tej sytuacji, ale też jednocześnie przerażające. I dla mnie Julia też jest jednak do pewnego stopnia no, taką samą socjopatką jak Frank. Mhm. Mm. No dobra, no to mówimy o tym horrorze, ale druga rzecz, która jest tu obecna, no to ta seksualność, nie? Tak, zdecydowanie. Balker y, mówił wprost, że inspiracją dla wyglądu Cenobitów byli goście klubów Sadomaso z lat 70. i cała powiedzmy subkultura BDSM, też y, chociaż to później, to chyba w, tak w miarę niedawno, właśnie znaczy niedawno, no już też ponad dekadę temu, ale już raczej w tym wieku on sam przyznał, że na początku kariery no, nie radził sobie finansowo, y, że z pisania no, nie mógł wyżyć i pracował jako osoba do towarzystwa i też właśnie w tej pracy miał kontakt z praktykami SM. I tutaj no ten wątek spełnienia i rozkoszy w noweli jest mocno związany właśnie z zadawaniem i odczuwaniem bólu czy upokorzenia, przy czym przed lekturą, nie? gdzieś tam przeglądając sieć, natknąłem się na taką tezę, że Barker tutaj krytykuje jakoś społeczność BDSM i tak dalej, ja mam wrażenie, że on krytykuje niemoralność jako taką, nie? że krytykuje te mhm. absolutne skrajności tylko, bo problemem tutaj nie jest to, że nie wiem, Frank lubi ostry seks, tylko to, że i Frank i Julia są socjopatami, są totalnymi socjopatami, dla których no, inni ludzie są bez znaczenia, dla których morderstwo czy gwałt nie są problemem tak naprawdę, nie, nie są granicą, której nie mogą przekroczyć. Tu moim zdaniem nie ma krytyki jako takiej mhm. właśnie ze względu chociażby na to, że cenobici oni nie są pisani w kluczu negatywnym czy potępiającym. Bo jednak zwróć uwagę, że nawet mamy ten moment, kiedy oni powracają, bo kostka zostaje otwarta ponownie i tam wprost sugerują, że no, udało się postaci otworzyć kostkę, trochę przypadkiem, a nie w ramach poszukiwania tych doznań i no już ta relacja, ta, ta rozmowa, którą cenobici prowadzą jest w zupełnie innym tonie niż ta rozmowa z Frankiem, mm -hmm. nie? Co, co, co daje jasne sugestie temu, że inaczej podchodzą do tematu kiedy właśnie to poszukujący trafia w ich ręce, a inaczej jeżeli właśnie niewinna ofiara, która no w zasadzie nie wie na co się pisała, siadając do, do układania kost. Tak, bo z nią też sobie pogrywają, ale w trochę inny sposób no przecież trzeba pamiętać, że cenobici jednak no to są tutaj demony, nie? To tak. są no totalnie istoty tak. omnipotentne i gdzieś tam nie tyle złe, tak? Nie wiem, jak to ująć, bo to nie jest też martwe zło na przykład, nie? Tak. Um, mhm. ale, ale żyjące po prostu w innych realiach, inaczej podchodzące do kategorii dobra, zła, właśnie bólu, rozkoszy, etc., o tym, że nie są złe, też do pewnego stopnia świadczy to, że one nawet Frankowi jak gdyby dają wybór. Mm -hmm. nie? Znaczy, nie wiadomo, co by z nim zrobili, gdyby zrezygnował, ale oni go mam wrażenie, że nawet nie wiem, czy nie dwukrotnie pytają, nie? czy jesteś pewny, tak? czy na pewno tego chcesz. Czy chcesz przekroczyć granicę i właśnie, żebyśmy ci udostępnili tę ekstremalną rozkosz i on tam, tak, tak, tak, tak no chce, chcę, pewnie, że chce. idziemy. Lecimy z tym konceptem. No tak, tak, tak, tak. Zdecydowanie zgadzam się tutaj z tym, co mówisz. Co tym bardziej pokazuje, że to nie jest takie właśnie zło-zło, czy chaotyczne zło, czy coś takiego. Ja, ja ten koncept też lubię. Kupuję w ogóle koncept w literaturze, czy w filmie, w horrorze tak, tego zła chaotycznego, które czyni zło dla przyjemności, tak dla żartu, czy coś takiego. Ale tutaj właśnie może to też sprawia, nie? że padają te słowa jak filozofia, religia i tak dalej, że oni są trochę takimi kapłanami, niektórzy z pewną powagą jednak do tego podchodzą, a nie na zasadzie a dobra, typ nas przywołał, no to teraz nie urwiamy mu głowę dla żartu, mu się nie spodziewa. To prawda. Hmm. No dobra, no to jeżeli nie chcesz mi przerwać, to pociągnę. To, co mi się jeszcze bardzo podobało, to sam pomysł na łamigłówkę. Kostka Lemarczanda jako łamigłówka, która otwiera wyrota do piekieł, to jest coś świetnego. To jest to koncept 10 na 10. Tak? Nie ma żadnego bazgrania kredą po podłodze czy ścianie, co Barker też sam podkreślał. Także właśnie chciał stworzyć coś bardziej oryginalnego i stworzył. Tak? To jest powiew świeżości i koncept jak koncept, ale to, że udało mu się to opisać, nie? że ta kostka istnieje w tej książce jako coś, co jestem sobie w stanie wyobrazić, jako coś Sprytnego. Tutaj na przykład, dlaczego naszej bohaterce udaje się ją rozwiązać tak w miarę łatwo, to jest wyjaśnione, nie, że tam właśnie. Tak, to jest super patent. Doszło do czegoś, co sprawia, że te wzory obecne na kostce są bardziej widoczne i to jest naprawdę mądre wyjaśnienie, nie takie, które ja kupuję w 100%. I za to po prostu szapoba brawa dla autora. Tak, no ja też od zawsze byłem i zachwycony, i zafascynowany tym konceptem artefaktu, który działa w ten konkretny sposób, bo wiesz, koncept artefaktu, który przywołuje zło albo jest opętany, no jest pewnie tak stary, jak literatura grozy, czy jak, nie wiem, opowieści grozy, ale tutaj fascynujący jest ten aspekt właśnie łamigłówki, czyli czegoś, że musisz poświęcić też swój czas i energię, aby się do tego dobrać, nie? To zmienia trochę też kontekst użytkowania takiego przedmiotu, no bo jednak to nie jest, nie wiem, Anabel albo jeden z przedmiotów z Muzeum Warrenów, który po prostu, nie wiem, możesz nabyć przypadkowo i tym samym wpuścić demony do swojego życia, tu nie. musisz je wpuścić świadomie. Tak, tylko znaczy, tutaj masz ten aspekt nie. właśnie, no świadomości jak świadomości, no, w teorii możesz to zrobić jakby nieświadomie, ale to wymaga, już samo nabycie kostki wymaga raczej określonej inicjatywy, bo tutaj też jest jasno zasugerowane, że to nie jest artefakt, który po prostu wpada w przypadkowe ręce, no ale dochodzi właśnie ten aspekt woli i spróbowania się z żeby ją złamać, No nomenomen. Mm -hmm, tak, i te wszystkie rzeczy dookoła tego, te powiedzmy audiowizualne, jak odgłosy dzwonów, czy to, co potem bohaterowie widzą, to też mi się podobało. Nie? Tak. To tak, proste patenty, ale bardzo efektywne. Dokładnie, proste, ale efektywne i w miarę efektowne, mimo prostoty. Tak, to prawda. A co do samej opowieści, no to wydaje mi się, że w miarę da się przewidzieć, jak się zakończy ta relacja Franka z Julią na przykład, czy się nie skończy dobrze, ale ja na przykład totalnie nie spodziewałem się tego, jaką rolę odegra w tym Christie, jak skończy. I te finałowe twisty, czyli to w jakiś sposób Frank zwycięża, ale następnie nie potrafi zapanować nad swoimi instynktami, tak, manierami, odzywkami i tak dalej. przez to się zdradza, a potem zdradza się jeszcze raz. Czyli znowu mamy ten koncept złola, który... Ma przewagę przez brak etyki, moralności, ale jednocześnie jest głupkiem i przez to sprowadza na siebie karę. Strasznie mi się to podobało i w ogóle finał powiedzmy, romansu nie? Julii i Franka też był mocny. Nie? To były rzeczy, które... No ja to czytałem pierwszy raz i zrobiły na mnie duże wrażenie i zdziwiło mnie, że w gruncie rzeczy co do tej filozofii znowu, że to wieczne cierpienie jest po prostu karą za ten grzech braku umiaru, nie? Za tą mhm. właśnie ludzką, za to ludzkie dążenie do przekraczania tych kolejnych granic. znaczy no, czyli za brak umiaru po prostu, że to jest takie też proste w gruncie rzeczy, Niepohamowanie, nie nieumiarkowanie, tak, nie umiesz się kontrolować, no to pyk. Kończysz, jak kończysz. Tak, to prawda, to prawda. I jest jeszcze jedna rzecz której nie poświęcono wiele uwagi, więc może i my też nie powinniśmy, ale która wydała mi się trochę kontrowersyjna, a mianowicie pada w którymś momencie takie zdanie doświadczenie bólu nauczyło ją sadyzmu. I ono dotyczy właśnie postaci, która pada ofiarą agresji, Franka i potem po tym ataku sama życzy mu, żeby ten cierpiał trochę kontrowersyjne, z drugiej strony zrozumiałe, przynajmniej przeze mnie, no bo ja na miejscu tej postaci też bym chciał, by Frank cierpiał. Ale tak, no Barker tego nie rozbudowuje jakoś mocno i może i dobrze, nie? No bo tak ofiara przemocy, która sama jest potem skłonna do przemocy, to to jest takie śliskie jednak. No jest śliskie i wiesz, mi się wydaje, że on tego nie rozwija i my pewnie o tyle też nie musimy, że Tutaj ten kontekst jest kluczowy, mhm. że jednak mamy to tak w bezpośrednim ujęciu scena po scenie niemalże i w tym, w tym kontekście jest to tak jak mówisz zrozumiałe, gdyby to miało być nie wiem ekstrapolowane na nie wiem, ogólnie jakieś funkcjonowanie, no to wiadomo, że, że to jest kontrowersyjny aspekt, no bo ja osobiście bardzo nie lubię tego tropu, że mm -hmm. nie wiem, ktoś, kto doświadczył przemocy, musi stać się sam przemocowcem. Nie? Tak bo to że... też jest geneza z Woli często, nie? I to tych najbardziej obleśnych jeszcze, więc... No tak, tylko... Tylko, wiesz, tylko, że to jest no, taka tania zagrywka, umówmy się, nie? Tym mm -hmm, bardziej, że bardzo. wiemy, że w prawdziwym życiu to absolutnie tak nie funkcjonuje i wielu, nie wiem, seryjnych morderców, to byli ci y, przykładni mężowie i ojcowie i, y, i nic nie wskazywało w teorii na, na to zło, które w nich się działo. I czasem to jest przez los. W sumie tak o tym myślę, że tutaj to też może być już wpływ samej kostki, nie? Też. Naszych tutaj istot nadprzygodzonych, bo to już jest ten moment, nie? kiedy one mogą jakiś tam wpływ wywierać, co też by to trochę tłumaczyło. No dobra, no to wydaje mi się, że ja się wyprztykałem z wątków, na temat których mam jakieś przemyślenia. To co, do finału, Jack, jak ci się podobało tak ostatecznie każde z domknięć? Nie? Bo tutaj każdy wątek ma jakieś tam małe domknięcie. Małe lub większe. No. Wszystkie wątki mi się podobały. Bardzo nawet ja lubię ten motyw pomiędzy braćmi, to jak tutaj ta relacja jest spuentowana, zawsze ta scena na mnie robi wrażenie. Mhm. Bardzo podoba mi się i wręcz jakby fascynuje mnie też trochę na tym poziomie symbolicznym koniec Julii, czy jej wątku. No ja naprawdę jestem bardzo zadowolony. Uważam, że... I ta sugnia śrubna, nie? Ten welon, tak, który właśnie nie, nie to był to... taki totalnie odegwan od wszystkiego. Tak, mhm. to jest coś, co mi się szalenie tu podoba i, i mówię to na, na poziomie konceptu i symboliki uważam, że to świetnie tutaj zadziałało. Nie, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony. Znów, nie, nie mamy jakiegoś zbędnego tłumaczenia. Jest to bardzo zmyślnie, bardzo dobrze poprowadzone i ja lubię to zakończenie. Mm -hmm. Ja mam jedynie problem z tymi ostatnimi zdaniami, które są takie zagadkowe, ale to muszę zajrzeć do oryginalnego wydania, bo podobno w tłumaczeniu polskim coś tam się pogubiło i oryginał to tam trochę lepiej objaśnia. Ale poza tym same pomysły na domknięcie wątków też do mnie trafiają. No i trzeba powtórzyć, nie? że nowela okazała się sukcesem, doczekała się tej ekranizacji, z której ostatecznie wyszło 11 filmów, powstała cała seria, tak w tym ten remake z 2022, który omawialiśmy akurat w Nekro. Powstały też literackie sequele. Powstał sequel w postaci szkarłatnych Ewangelii, The Scarlet Gospels z 2015 roku, to Barker to napisał. I jeszcze powstał Interquel w postaci noweli Marka Millera Hellraiser the Toll z 2018 roku, który ma swoją historię, ale to przy innej okazji być może o nich opowiemy, no bo tak się składa, że my się zaopatrzyliśmy też w te dwie literackie kontynuacje, więc pewnie. Tak. Ty się zaopatrzyłeś i mnie sprezentowałeś, za co publicznie dziękuję ponownie i tak, mam nadzieję, że porozmawiamy o tych tytułach, bo ja ani Tola, ani Szkarłatnych Ewangelii jeszcze nie czytałem, więc tutaj no, mam oczekiwania, nie powiem. Ja jestem ciekaw właśnie, które z tych wątków tam są rozwijane, a które niekoniecznie. No i wracając do pytania z początku, czy ten tekst się godnie zestarzał? Ja uważam, że on się naprawdę godnie starzeje. To, co powiedziałem wcześniej, jednak siłą powrotu z piekła jest pewna prostota i oparcie na naprawdę fascynującym koncepcie. I to powoduje, że to jest naprawdę interesująca mieszanka i te 3-4 godzinki, które spędzicie z tym tekstem, myślę, że na pewno nie będą czasem straconym. Mhm. Ja też myślę, że na plus działa pewna uniwersalność um, tego czasu i przestrzeni, w którym to się rozgrywa, mhm. bo tak. ciężko jest stwierdzić, w którym konkretnie roku, czy nawet w której dekadzie rozgrywa się akcja tej noweli. A nie ma to znaczenia w sumie, nie? Nie ma, ale ważne jest to, że to mogłoby się rozgrywać teraz, nie? Że mm -hmm, tak naprawdę tak, to, to też jest fakt. brak jakichkolwiek wynalazków w tym świecie przedstawionym, ale też wpływu potencjalnych wynalazków na wydarzenia sprawia, że to równie dobrze może się rozgrywać w latach nie wiem, 70, -tych, 60, -tych, jak i dwutysięcznych, czy nie wiem, no tu i teraz mogłoby się rozgrywać. Trochę by było dziwne, że nikt nie używa absolutnie żadnych, nie wiem, smartwatchy, smartfonów, nie ma smart domu, <gamy> kamer, czegoś tam, ale... To, to nie sprawia, że to by było jakoś mocno niewiarygodne, nie? gdyby założyć, że to się rozgrywa współcześnie. Ja bym nadal to wszystko jakoś tam kupił i żeby jeszcze tak być uczciwym, to nie jest nie wiem, 10 na 10 tekst, nie? bo on no właśnie jest dosyć prościutki też mm -hmm. przy tych wszystkich zaletach, o których mówimy, ale no jakieś 8 na 10 myślę spokojnie mógłbym mu dać. Jestem zadowolony, że w końcu go poznałem, jagam się na te sequele no i może też odezwiemy się do Mando i Mistiego w sprawie filmów i nimi też się zajmiemy mam taką nadzieję no dobra, no to dziękuję ci bardzo serdecznie za tę wizytę w piekle ja również dziękuję jak weźmiał jakieś kostki no to wysyłaj a wam kochani kochane tradycyjnie już będziemy życzyć klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście